Chrzan. Płacze chrzan na salaterce, aż się wszystkim kraje serce. Panie chrzanie, niech pan przestanie. Chudy seler płacze także, mówiąc czule, panie szwagrze. Panie Chrzanie, niech pan przestanie. Rozpłakała się Włoszczyzna. Jak to można? Pan mężczyzna. Panie Chrzanie, niech pan przestanie. Pochlipuje bochen chleba. No już dosyć. No nie trzeba, panie Chrzanie, niech pan przestanie. Ścierkałka nad salaterką. Niechże pan nie będzie ścierką, panie Chrzanie. Niech pan przestanie Wszystkich żal ogarną wielki Płaczą rondle i rondelki Panie chrzanie, niech pan przestanie Ach, szan na to Wolne żarty Płaczę tak, bo jestem tarty Lecz mi nie żal tego stanu A łzy wasze są do chrzanu